Do Polski, gdzie się urodziłem, w ogóle nie doszła, wołk wichr wojny. Polskie wydawnictwo nie zdobyło się nawet na opatrzenie krytycznym odnośnikiem tego tak ewidentnego, potwornego, antypolskiego fałszu. To nie Polacy wymyślili, zmistyfikowaną, legendę o polskiej tolerancji. Prawdę, a nie legendę, o ogromnym znaczeniu polskiej tolerancji przyznawał nawet zatwardziały wróg polski, pruski feldmarszałek Helmut von Moltke, pisząc, że przez długi przeciąg czasu Polska przewyższała wszystkie inne kraje Europy swoją tolerancją i to, że w Polsce panowała daleko większa tolerancja niż we wszystkich innych krajach Europy. Wróg polski von Moltke przyznawał więc to. Czemu usiłuje dziś zaprzeczyć polskojęzyczny filozof Nieuk Majcherek? To w wielkiej encyklopedii francuskiej z XVIII wieku, redagowanej przez skądinąd niezbyt lubiącego Polska Denisa Diderota sławiono polską tolerancją, przypominając, że naród polski brał bardzo mały udział we wszystkich wojnach religijnych, jest to kraj, gdzie spalono najmniej ludzi za to, że pomylili się w dogmacie. Można by przytoczyć świadectwa całego legionu cudzoziemców, wysławiających niezwykłe na tle całej ówczesnej Europy rozmiary polskiej tolerancji religijnej, który pisał, że jeśli w Europie istniał naród tolerancyjny, to byli nim bez wątpienia Polacy. Majcherek stara się również maksymalnie podważyć pochwały pod adresem parlamentaryzmu dawnej Polski, akcentując, że istnieją na świecie starsze i lepiej rozwinięte systemy parlamentarne, a to, co było specyfiką polskiego, zaszczytu mu akurat nie przynosi braku uporządkowanej i sprawnej władzy wykonawczej rządu oraz zasada powszechnej zgody, czyli Liberum Veto. Nieukowi publicyście z Rzeczpospolitej radziłbym przeczytać to co napisał o dokonaniach dawnej Rzeczypospolitej, choćby w zakresie tradycji praw człowieka, Jerzy Surdykowski, inną znany jako panegiryczny chwalca zachodu, jak najodleglejszy od polskich opcji narodowych. Otóż, według Surdykowskiego, szlachecka Rzeczpospolita Polsko-Litewska miała już swoje pakty praw człowieka w drugiej połowie XV wieku, Ukształtowany system parlamentarny i trójpodział władz na początku XVI wieku, dwa i pół stulecia przed Monteskiuszem, polska myśl demokratyczna przez dwa stulecia udany i skuteczny, eksperyment szlacheckiej demokracji oddziałały na zachodnioeuropejską myśl polityczną. Frycz Modrzewski miał na pewno wpływ na Hugo Grodiusa, i tak dalej, i tak dalej, aż do wielkich postaci francuskiego oświecenia. Przecież artykuły Henrykowskie z 1573 roku, opisujące kształt ustroju politycznego państwa, są w praktyce pierwszą polską konstytucją, o wiele wcześniejszą od amerykańskiej, choć wtedy nie używano jeszcze tego miana. Nieukowi lauretowi radziłbym również zajrzeć do prac cytowanego już znakomitego, zagranicznego znawcy dziejów Polski, słynnego, amerykańskiego historyka Roberta Howarda Lorda. W książce Polska Lewów 1921, Lord pisał, dawne państwo polskie to próba o wysoce oryginalnym i zaciekawiającym charakterze. W XVI i XVII wieku republika ta była najswobodniejszym państwem w Europie, państwem, w którym przeważała wolność konstytucyjna, obywatelska i umysłowa. Nie do uczkowi z Rzeczypospolitej, radziłbym zajrzeć również do obiektywnej oceny historii dawnej Polski danej przez wybitnego niemieckiego historyka Harolda Leuena w książce Polnisch-Trakt wydanej w Stuttgarcie w 1955 roku zyskała ona sobie trzy wydania w Niemczech, Leuen pisał w swej Historii Polski z prawdziwym entuzjazmem o dawnej Rzeczypospolitej obojga narodów jako wspaniałym państwie ogromnych wolności politycznych i religijnych które przeciwstawiał prymitywnemu pruskiemu drylowi i carskiemu barbarzyństwu. Pionierską rolę Polski w dziedzinie parlamentaryzmu najlepiej ilustrował fakt, że w XVI wieku aż 10% całego społeczeństwa wpływało na wybór posłów do parlamentu, podczas gdy w Anglii jeszcze w 1832 roku tylko 4,9% ludności miało prawo wyborcze. Jeszcze w 1505 roku w Polsce przyjęto uchwaloną na Sejmie ustawę Nichilnowi gwarantującą, że władcy nie będą mogli wprowadzać żadnych nowych zarządzeń bez wspólnego zezwolenia senatorów i posłów do Sejmu. Ustawa Nichilnowi zapobiegła wszelkim możliwościom absolutnych działań ze strony królów, nie mówiąc już o groźbie Teranii, tak częstej wówczas w innych krajach Europy. W Polsce już w 1505 roku. A więc na sto kilkadziesiąt lat przed głośnym angielskim habeas Corupus zapewniono bezpieczeństwo obywatelom w sprawie groźby naruszenia ich praw i nietykalności osobistej przez arbitralne działania króla i jego urzędników. Nichilista, buszujący w historii, podobnym do Mejherka, maniakalnym wręcz, przyczerniaczem, i odbrązowiaczem, historii Polski jest stały felietonista, polityki, Ludwik Stoma. W felietonach, wydanych w 1993 roku w formie książkowej pod tytułem Królów Polskich przypadki Stomme wybrał bardzo prostą metodę odbrązowiania dziejów Polski. Polegała ona na apoteozowaniu największych niedołęgów i głupców lub szkodników z historii Polski typu Władysława Hermana. Michała Korybuta Wiśniowieckiego czy Augusta II Sasa i równoczesnego starannego mieszania z błotem największych władców polskich, jak Bolesława Chrobrego, Krzywoustego, Łokietka, Kazimierza Jagiellończyka czy Batorego. Jak to trafnie podsumował Bronisław Wildstein w Rzeczpospolitej, z 6 do 7 listopada 1993 roku, metoda Stommy jest prosta. Jeśli monarcha jakiś jest w historii powszechnie uznany za gnuśnego, nieudolnego czy wręcz zbrodniczego, Stoma prezentuje go jako wzór cnót, i na odwrót, jeżeli wydarzenie jakieś uznane zostaje zabrzemienne w złowrogie konsekwencje, Stoma robi wszystko, aby ukazać, że było dokładnie przeciwnie. I dokonuje tego, absolutnie nie licząc się z udokumentowanymi faktami historycznymi, dowolnie je fałszując i przeinaczając. Wiltstein uznał taką metodę pisania za jaskrawy przejaw nihilizmu historycznego, buszowania w historii, byle tylko dowieść z góry wymyślonych tez. Takich na przykład, jak w opowieści o Władysławie Hermanie Polityka, nr 42 z 1993 roku, dowodzącej, że trucicielscy włoscy borgowie różnili się od polskich piastów tylko brakiem hipokryzji. Przy tym wszystkim stoma ciągle starannie zabiega o trwalenie swego ulubionego schematu, źli Polacy i dobrzy cudzoziemcy, biedni prześladowani Żydzi i dobrzy Niemcy. Źli Polacy, powszechnie uważani za symbol patriotyzmu i dobrzy, ci, którzy powszechnie uważani byli za zdrajców interesów polskich. Na przykład, zły arcybiskup gnieźniański, świnka i dobry, zniemczony biskup buntownik przeciw łokietkowi, muskata. Zły, półpanek kujawski, łokietek, który niepotrzebne przeciwstawia się wielkim wizjom Wacława II. Płatny propagandysta, galanonim, i przedstawiony przez Stommy jako największy karierowicz i dorobkiewicz w całej historii Polski Jan Zamoyski. Maksymalnie wybielony August II SAS, tak konsekwentnie knujący na szkodę Polski, wyrastał Stommy do roli przegranego tytana, jako utalentowany, najbardziej wykształcony i najsubtelniej inteligentny, chcący dobrze. I przeszkadzający, mówi go tak dobrych chęciach polski naród, naród bezrządny i zakleszczony w prymitywnych waśniach, pogardzający jednak wszystkimi i wszystkimi dookoła. Typowe dla metody pisania Stomny, skądinąd gorliwego tropiciela, polskiego antysemityzmu, było przedstawienie wydarzeń z czasów buntu niemieckich mieszczan w Krakowie za łokietka. Stoma, fałszując historię, przestawił tłumienie tego buntu niemieckich mieszczan jako okrutny pogrom Żydów. Zmuszanie przez Polaków do wypowiadania przez mieszczan słów, soczewica, koło, młyn, których niepoprawne wymówienie demaskowało Niemców, było według Stommy świadomym morderczym tekstem polskich XIV-wiecznych rasistów dla Żydów. Niemieccy mieszczanie bowiem byli, według Stommy, już dobrze zasymilowani i potrafili bez trudu przejść przez niebezpieczną próbę. A ofiarą polskiej krwiożerczości padali jak zwykle biedni Żydzi. Profesor. Tazbir w pogoni za modą trudno się szczególnie dziwić. Kiedy nieprawdziwe przyczerniające obraz Polski uogólnienia wypowiadają różni publicyści i felietoniści tylu filozofa Meicherka i etnografa Stommy, nie mających głębszego pojęcia o historii Polski. Prawdziwą przykrość sprawia jednak to, że za modą łatwych pejoratywnych uogólnienia o dziejach Polaków czasami idą nawet wybitni historycy, znani z erudycji. Myślę tu przede wszystkim o profesor.